i Bogom Moabskim, i Bogom Amonickim, i Bogom Filistyńskim. Opuścili Pana i nie służyli Mu. I zapłonął gniew Pana na Izraela i wydał ich Pan w ręce Filistynów i w rękę Amonitów. Ci gnębili i uciskali synów izraelskich od owego roku przez osiemnaście lat. Wszystkich synów izraelskich za Jordanem w ziemi Amoryjczyków, którzy są w Gileadzie. Nadto przeprawili się Amonici przez Jordan, aby wojować z Judą i z Benjaminem oraz z domem Efraima. I popadł Izrael. W wielką niedolę Synowie izraelscy Wołali tedy do Pana mówiąc Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie Iż opuściliśmy swego Boga A służyliśmy Balom I rzekł Pan Do synów izraelskich Czy nie jest tak Że ilekroć gnębili Was Egipcjanie Amorejczycy, Jamunici, i Filistyni i Sydończycy i Amalekici i Maonici a wy wołaliście do mnie ja wybawiałem was z ich rąk wy jednak opuściliście mnie i służyliście innym Bogom dlatego nie będę was już nadal wybawiał idźcie wołajcie do Bogów których sobie obraliście. Niech was oni wybawią w czasie waszego ucisku. I rzekli synowie izraelscy do Pana Zgrzeszyliśmy. Uczyń z nami to, co się dobrym wydaje, tylko wyrwi nas dzisiaj. Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela. W zeszłą niedzielę tutaj patrzyliśmy na ten okres pokoju, jaki był udziałem Izraela przez 45 lat. Zapanowania tych dwóch sędziów, o których jest mowa w pierwszych wierszach tego rozdziału. Wygląd na to, że był to czas pokoju, że nie był to czas jakichś zamieszek, nie był to czas jakichś najazdów, gdyż o takich tutaj nie czytamy. Jakkolwiek ci dwaj zostali powołani, aby sądzić Izraela. I tutaj mówiliśmy, że to ich sądzenie raczej dotyczyło wzywania ich do jakiejś duchowej reformacji, wzywania ich do jakiejś... Yy, przemiany w ich sercach, jak wcześniej widzieliśmy w tym dziewiątym rozdziale, to, co wydarzyło się za czasów Abimelecha, to zniszczenie i to odstępstwo właśnie Izraela do, do Bala, z którym zawarli przymierze. I tutaj wygląda na to, że ci sędziowie raczej taką funkcję spełniali, funkcję obrony ich kraju, funkcję umacniania ich kraju, funkcję wzywania ich do duchowej reformacji. Lecz, jak wiersz szósty mówi, synowie izraelscy znowu. Ileż to razy już czytaliśmy w tej księdze, że oni odstąpili od Boga. Oto pomyślmy, Są w miejscu, które Bóg przeobiecał ich praojcom. Mówi, to jest miejsce mlekiem, miodem płynącym. To jest miejsce, w którym będę was błogosławił, w którym was rozmnożę, w którym będziecie sobie żyli w dostatku obfitości i weszli. Ale jak widzieliśmy, od samego początku weszli w nieposłuszeństwo. Od samego początku nie uczynili tego, co Bóg im nakazał. Nie wypędzili tych ludów. Nie zniszczyli tego, co było złe. Ale tolerowali to, pozostawili to i to bardzo szybko widzimy stało się źródłem ich upadku jednego, drugiego, trzeciego to już szósty raz te księdze kiedy oni znowu odwracają się od Boga czynili zło w oczach Pana i służyli, i teraz policzcie razem ze mną służyli Baalom a Sztartom Bogom Aramejskim, Bogom Sydońskim, Bogom Moabskim, Bogom Amonickim i Bogom Filistyńskim. Siedem. Biblia, jak wiecie, jest taką księgą, która nie jest jak inne księgi. Ale wszystko, co w niej jest, nawet każda najmniejsza literka, nie są bez przyczyny. Bóg natchnął tą księgę i Bóg w niej objawia swoją mądrość i swoją wielkość. I również liczby w tej księdze mają znaczenie bardzo często symboliczne. I jeśli coś dzieje się, coś powtórzone jest trzy razy, czy coś jest wymienione siedem razy, to nie jest to bez znaczenia. Generalnie liczba siedem w Biblii oznacza pełnię. Oznacza, że coś jest zamknięte, zupełne, niczego w tym nie brak. I najczęściej ta liczba jest w odniesieniu do Boga używana. O Nim raczej czytamy i On o sobie mówi i w wielu różnych kwestiach z Jego ust wychodzą słowa, w których te siódemki się pojawiają. Gdyż On jest Bogiem, który czyni wszystko doskonale i w pełni. Ale tutaj czytamy o tych siedmiu rodzajach, czy siedmiu gatunkach, czy jakichś miejscach, skąd oni czerpali natchnienie do służenia innym Bogom innym bożkom. A więc mamy tutaj jakiś obraz pełni ich odstępstwa. Pełni ich upadku. Pełni pój pójścia za tym wszystkim, co ci poganie, z których mieli się odseparować, których mieli wypędzić to wszystko, co oni mieli do zaoferowania. Oni to w całej pełni połknęli. I temu wszystkiemu się w pełni oddali. Ja troszkę przyglądałem się naturze kultu tych bogów. W jaki sposób ci bogowie byli czczeni. I tak jak ostatnio w zeszłą niedzielę mówiłem, te kulty znacząco się od siebie różniły one nie były wszystkie takie same. To nie było tak, że oni wszyscy, wiecie, mieli jakieś tam wyobrażenie jakiegoś bożka i po prostu ten się nazywał tak, a tam ten się nazywał inaczej. I oni to samo, te same obrzędy przy nich wykonywali, tak samo ich ci nie. Te, te ludy i te ich bożki odzwierciedlały swego rodzaju charakter tych narodów. I każdy z tych, tych bóstw w jakiś inny sposób było czczone i w jakiś inny sposób wydawało się błogosławić swoich czcicieli oni czegoś innego oczekiwali od tych bóstw i tak y, Bal y, był symbolem wiedzy i mądrości i bogactwa i, i władzy jego imię znaczy Pan a Sztarta natomiast która bardzo często z nim się pojawia nawet niektórych z tych podań jest uważana za jego żonę. Była boginią płodności i miłości, takiej rozwiązłej miłości, takiej cielesnej miłości. I w jej świątyniach miał miejsce najprzeróżniej, najprzeróżniejszego rodzaju orgie. Z kolei ci inni bogowie, każdy z nich miał jakąś inną charakterystykę. Jeden z nich był takim bogiem żonnym krwi. I jego posąg to był wielki metalowy yy, olbrzym z głową byka. To tak jakby człowiek z głową byka i miał wyciągnięte ręce i był cały z metalu. I, i w środku rozpalano ogień w nim. Także on do czerwoności się rozgrzewał. I na te ręce jemu rzucano dzieci małe. I te dzieci leciały takim tunelem do głębi tego Boga i tam brzeszczały, oni grali na tych swoich bębnach i na fujarkach. I te dzieci ginęły w tym ogniu. Ludzie mieli różnych, różne pomysły na swoje bóstwa. Niektóre tak upiorne jak ten, inne znowu tak pociągające zmysły, jak Asztartę, inni znowu jak Baal, obiecujący bogactwo, dostatek, pozycję, mądrość. Różni bogowie, dlatego że ludzie mają różne potrzeby, dlatego że ludzie mają różne porządliwości, dlatego że w ludzkim sercu. Jest pragnienie czegoś więcej niż taka szara rzeczywistość. Jest pragnienie bycia i doświadczenia czegoś więcej w tym życiu. I ten świat ma wielu różnych bogów, którzy mówią, ja mam to, czego szukasz. Ja mam to, czego pragniesz. Ja mogę Ci zaoferować coś. I oni dla tych ludzi wydają się być atrakcyjni, wydają się być, że tak, że oni faktycznie spełnią te ich oczekiwania ale wiedzmy, że nie tylko dla takich ludzi nie tylko kiedyś ale i dzisiaj świat jest pełen takich bożków i niestety tak jak widzimy tutaj to nie tylko poganie za nimi chodzili ale że to Boży Lud za nimi poszedł że to wielu z tych którzy należeli do Izraela Czcili przy tych ołtarzach I oczywiście nie sądzę, że wszyscy oni Czcili przy wszystkich ołtarzach Ale każdy sobie znalazł takiego jak jemu najbardziej odpowiadał Każdy sobie poszedł za tym, który jego pociągał Może niektórzy chodzili do dwóch czy trzech Jeśli byli tam Bo człowiek ma takie serce Że potrafi w nim wiele bezbożności zmieścić I bracia, siostry Nowy Testament również i do nas Do Kościoła kieruje takie ostrzeżenia abyśmy i my uważali, abyśmy i my się strzegli, abyśmy i my nie dali się uwikłać i nie poszli za bóstwami i bożkami tego świata które wiele obiecują wiele oferują i wydają się nam dać coś czego gdzie indziej nie znajdziemy w drugim liście Piotra w drugim rozdziale Piotr mówi o zwodzicielach, którzy przemawiając pustymi słowy, przemawiając słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez rządze cielesne i rozwiązłość tych, zwróćcie uwagę, tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Drugi list Piotra, 18, drugi rozdział, 18-19 wiersz. Zwróćcie uwagę na te słowa. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. I Piotr dalej to wyjaśnia, mówi czemu bowiem ktoś ulega tego niewolnikiem się staje czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje oto ci tutaj fałszywi nauczyciele ci zwodziciele, tak jak i inni reprezentanci prorocy tych fałszywych bogów mówią jesteś wolny rób co ci się podoba rób na co masz ochotę nie daj się niczym związać. Nie daj się niczym ograniczyć. Nie bądź niewolnikiem tej swojej religii. Nie bądź niewolnikiem tego swojego Boga. Ale bądź wolny. Postępuj to, jak Ci serce dyktuje. Czy to może być złe, jeśli to tak dobrze z Twoim sercem współgra? Czy to może być złe, jeśli to jest takie przyjemne? Nie. Rób, czego dusza zapragnie. To jest poselstwo tych proroków. Ale prawda jest taka, że obiecując im wolność, mówiąc, będziecie wolni, będziecie robić tak jak wam sobie jak sobie chcecie, prowadzą ludzi do niewoli temu, czemu ci ludzie ulegną. Tak jak tamci, zobaczymy za chwilę, stali się niewolnikami tych wszystkich bogów. A wkrótce stali się niewolnikami tych ludów i tych proroków, którzy im to głosili, którzy im to obiecywali. I taka jest zawsze kolejność. Taka jest zawsze kolejność z grzechem. On obiecuje nam jakieś doznania, obiecuje nam jakieś rzeczy, obiecuje nam jakąś, jakieś doświadczenia i częściowo je daje. Czytamy o przemijającej rozkoszy grzechu. O tak. Częściowo faktycznie wydaje się dawać to, ale nie w pełni. Mówi, jest jeszcze więcej, tylko chodź dalej, chodź dalej. A wtedy będzie jeszcze więcej, a nie jeszcze lepiej. Jeszcze tego nie spróbowałeś. Jeszcze gdybyś, gdybyś jeszcze to miał, to wtedy byś zobaczył dopiero. I dalej, dalej kusi. Już, już spróbowałeś, już jesz. A on mówi, jeszcze nie wszystko. Jeszcze mam dla Ciebie wiele do zaoferowania. I ludzie stają się niewolnikami tych rzeczy. Czasami są nieświadomi tego. Czasami są jak ci Żydzi, którzy przyszli do Pana Jezusa i mówili, my u nikogo, nigdy w niewoli nie byliśmy. A Jezus patrzy na nich mówi, każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I grzech może obiecywać wolność. I czasami ludziom, ludziom się może w świecie wydawać, że oni są wolni, że oni mogą zapalić, że oni mogą wypić, że oni mogą pójść, poszaleć sobie. I mówią, że są wolni, a my jesteśmy zniewoleni. Nie możemy tego. Ale jakże często prawda jest zupełnie odwrotna: że to oni są zniewoleni tym papierosem. I oni wydają wszystkie swoje pieniądze na te papierosy. Także ich dzieci w domu nieraz nie dojadają, a to widzę na wsi, tam, gdzie mieszkamy piwo mają zawsze pieniądze, żeby kupić. Chodzą w starych, brudnych łachach, ale zawsze mają na piwo, zawsze mają na papierosy. A ich dzieci w szkole muszą być dożywiane. Taka to wolność. Oni są wolni, że mogą się upić i leżeć gdzieś tam drogie. Tacy wolni są. Oni są wolni, żeby z kim chcą pójść do łóżka. Ale jak długo? Jak długo jak zachorują, i nagle przychodzi przedwczesna jakaś, jakaś śmierć niejednokrotnie a często dzieci znowu niosą konsekwencje tego grzechu na sobie synowie izraelscy opuścili swojego Pana nie wiem czy pamiętacie jak na początku tej księgi żeśmy przeglądali się co to znaczy to słowo dosłownie w hebrajskim oznacza rozluźnić więzy, rozluźnić relacje to nie to, że oni zupełnie nie wiedzieli, kim Bóg jest, tak dalej. Ja to ciągle powtarzam w tej księdze, ale dlatego, że czasami te słowa tam się mogą takie wrażenie wydawać, że opuścili Pana, czyli jakby go zostawili zupełnie tego. Nie. To słowo oznacza rozluźnili. Ich więź z Bogiem po prostu się rozluźniła. I sobie tak myślę, że w kościele jest takich ludzi. Którzy nie to, że zaparli się Boga, nie to, że Go przeklnęli, nie to, że kłamali krzyż i, i poszli do satanistów coś takiego. Absolutnie nie. Ale ich więź z Bogiem wcale nie jest bliska. Ich serca nie są blisko Boga, ale są daleko. Mają formę pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Po prostu ich relacje z Bogiem są luźne. To są słowa, to są gesty, to są jakieś uczestnictwo w czymś zewnętrznym ale serca serca są daleko od Boga ich więź z Panem nie jest bliska a wiemy, że tego, Bogu, że tego Bóg szuka, tego Bóg oczekuje tego Bóg pragnie, do tego Bóg nas sywa, abyśmy Mu co jak żeśmy ostatnio czytali całym sercem z całej duszy, ze wszystkich sił to jest Jego zamysłem nie jakaś połowiczność nie jakaś płytkość, nie jakaś od czasu do czasu nie jak jakieś jesteśmy, mamy jakieś szczególne natchnienie czy jakąś mamy szczególną okazję ale Bóg chce żebyśmy blisko z Nim byli żeby nasze serca było Jego blisko a nie żeby nasza relacja z Nim była luźna kiedy nasza więź z Bogiem się rozluźnia to nasza więź z tym światem się zacieśnia. To jest zawsze rezultatem. Dlatego, że takie są nasze serca. My jesteśmy stworzeni do czegoś większego niż do takiej po prostu bezsmakowej egzystencji. My w sobie mamy pragnienie czegoś więcej w tym życiu. Mamy jakieś poczucie piękna. Mamy jakieś poczucie czegoś większego niż tylko takie właśnie szare, bez Wrażeniowe życie. Jeśli w Bogu nie znajdujemy czegoś więcej, jeśli w Bogu nie znajdujemy tej rozkoszy naszej duszy i pokoju dla naszych serc, jeśli w Bogu nie znajdujemy radości, to będziemy jej szukać w tym świecie. Tym bardziej, że ten świat, o, tak wiele nam obiecuje i tak wiele wydaje się mieć do zaoferowania. I synowie izraelscy są tutaj dla nas wielkim przykładem, ostrzeżeniem. Abyśmy za ich przykładem nieposłuszeństwa nie szli. Ale abyśmy wzięli sobie do serca to, co się z nimi stało. I to już nie pierwszy raz. Po raz kolejny i po raz kolejny ta Księga nam powtarza tę samą historię. Zobaczcie, za każdym razem, kiedy oni poszli za tym światem, kiedy poszli za tymi boszkami, jakie były konsekwencje? Jaki to owoc zrodziło w ich życiu? Czy oni rzeczywiście stali się bogatszym narodem? Czy rzeczywiście stali się weselszym narodem? Czy rzeczywiście to przyniosło im to, co ci bóżkowie obiecywali? Nie. Nie. Opuścili Pana i nie służyli Mu. I zapłonął gniew Pana na Izraela. Tutaj w oryginale jest taki obraz buchającego ognia z nozdrzy. Taki jest tu obraz jakby Bóg po prostu zagotował się i ogień mu z nosa puchnął na nich taki, taki jest obraz takiego zwierzęcia, wiecie, rozścieczonego i oczywiście e, e, kiedy czytamy takie rzeczy o Bogu to, to jakoś tak no, nie pasuje do Niego no bo przecież Bóg jest w niebie, On ma wszystko czego potrzebuje on jest zaspokojony sam w sobie on nie czerpie, wiecie, inspiracji do swojego życia z tego co u nas się dzieje on, on jest Bogiem on wszystko uczynił i on ma w sobie wszystko czego potrzebuje on jemu niczego nie braknie Bóg jest doskonały jest absolutny we wszystkich swoich atrybutach nie ma w nim żadnej, wiecie, jakiejś, jakiejś ewolucji że On staje się coraz lepszym Bogiem lepszym i lepszymi i dzisiaj jest lepszy niż był dwa tysiące, czy pięć tysięcy, czy sto tysięcy lat temu nie, On jest zawsze taki sam On mówi, ja Pan nigdy się nie zmieniam On zawsze jest taki sam więc dlaczego czytamy coś takiego, że, że On widząc to zapłonął gniewem że aż, jak tutaj mówię hebrajski mówi, ogień buchnął z jego nostrzy Czy jest to tylko taki obraz, który ma nam coś pomóc uświadomić? Czy jest to, są to słowa, które faktycznie opisują jakiś stan Bożego Ducha? I powiem szczerze, że nie wiem. Dzisiaj jeszcze rano Czytałem takiego jednego pobożnego brata, komentatora, który twierdzi, że to jest tylko są to tylko słowa, które oddają takie uosobienie żebyśmy my to mogli bardziej zrozumieć ale nie jestem pewien, że tak jest że, że Bóg jest takim stoikiem, który wiecie, nie ma żadnych emocji więc te... tego nie pasuje mi do opisu Boga Słowo Boże tak wiele mówi o miłości Boga mówi o, o Jego głębokiej zazdrości o swój lud I, i tego typu miejsce to nie jest jakieś jedyne miejsce odosobnione, takich miejsc jest dużo kiedy czytamy o Bożych emocjach, o Bożym gniewie i stąd też ja osobiście z jednej strony rozumiejąc to, że Bóg ma wszystko i Bóg jest tym w sobie doskonałym, zaspokojonym i on niczego nikogo nie potrzebuje. Jednocześnie, kiedy uczynił nas, jednocześnie, kiedy stworzył ten świat i stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i zamierzył dla niego jakiś cel, aby człowiek był tak jak on. Nie... Był drugim Bogiem, jak Bóg w tym sensie. Ale żeby Go kochał i żeby się do Niego upodabniał. I żeby Mu służył i żeby w ten sposób Bóg mógł w Niego zainwestować to całe dobro, które jest w Bogu. I kiedy człowiek tego nie robi, kiedy człowiek to odrzuca, kiedy człowiek zamiast wziąć to największe dobro, jakie Bóg ma dla niego, wierzy tym kłamstwom szatana. Kłamstwom tego świata. I idzie za tym. To nie widzę przyczyny, żeby wątpić w to, iż faktycznie w Bożym sercu pojawiają się takie emocje. I tak jak mówię, do końca tego nie rozumiem, do końca nie jestem w stanie tych dwóch rzeczy pogodzić, ale Pismo konsekwentnie o tym mówi. Więc raczej przyjmuję to tak, jak jest napisane, że Bóg faktycznie nie jest obojętny na to, jak żyjemy, jak postępujemy, ale że z jednej strony czytamy, że potrafi się nad nami radować i śpiewać nad nami z radością, i czytamy, że całe niebo się raduje, jak jeden grzesznik się nawraca i to ci aniołowie tam się radują, a myślę też, że i Boże serce się raduje. I czytamy, że Bóg potrafi płakać w ukryciu, kiedy Jego lud błądzi, kiedy Jego lud go odrzuca, kiedy Jego lud go lekceważy, kiedy Jego lud traktuje go luźno i lekko i podchodzi z lekkością do Jego słowa, do Jego prawa, do, do Jego obietnic, do Jego dobroci i łaskawości, którą Bóg nieustannie go udarza. i Bóg czytamy wydał ich w ręce Filistynów i w rękę Amonitów i to słowo wydał tutaj to jest słowo, które oznacza sprzedał ich sprzedał ich tak jakby ci, którzy byli wcześniej jego własnością Teraz już przestali do Niego należeć. Tak jakby On się ich pozbył i mówi, proszę bardzo. Jesteście teraz własnością filistynów i Amonitów. Niech oni z Wami robią, co chcą. Wyobrażacie sobie? Wyobraź sobie siebie, że znalazłbyś się w takim miejscu, kiedy Bóg by się z Ciebie chciał pozbyć. I mówi, już do mnie nie należysz. Już nie chcę mieć Ciebie, już mam Ciebie dosyć ty znowu i znowu i znowu idziesz za tym światem, znowu mnie oszukujesz znowu mnie okłamujesz ja cię w takim razie sprzedam ja już ciebie nie chcę już do mnie nie będziesz należeć dłużej Filistyńczycy jak spojrzycie na mapę mieszkali na wybrzeżu po zachodniej stronie Izraela Amonici natomiast mieszkali za Jordanem na wschód głównie na północnej części ale właściwie obejmowali tam oni byli wiecie, nomadami, tam się ruszali ciągle byli powiedzmy na zachodzie i Bóg wydał ich w ręce tych dwóch narodów którzy w wierszu ósmym czytamy gnębili ich Uciskali, dosłownie to jest powiedziane, zgniatali ich i rozbijali na kawałki. Taki jest tu obraz. Jak wiecie, jak, jak, w takim, jak taki orzech w takim potężnym dziadku do orzechów, który po prostu go zgniata z dwóch stron i niszczy, je, i, i oni pękają i roztrzaskują się. Taki jest tu obraz. Izraelici, jak wiemy, mieli jasny rozkaz od Boga. I Bóg powiedział, dlaczego daje im taki rozkaz? O tym, żeśmy szczegółowo mówili na początku tej księgi. Kiedy wejdziesz tam, rozpraw się z nimi. Przepędź ich, zniszcz ich, wyplęć to zło spośród Ciebie, bo jeśli nie, to wiedz, że oni zniszczą Ciebie. Jeśli Ty się z nimi nie rozprawisz, to wiedz, że oni z Tobą się rozprawią. I Biblia mówi dokładnie to samo do nas, do każdego z nas. Wiedz, że jeśli w swoim życiu będziesz tolerować jakiś grzech, jeśli w swoim życiu będziesz tolerować jakieś zło, jeśli w swoim życiu będziesz tolerować jakąś nieprawość, to wiedz, że w końcu to Ciebie zniszczy, to Ciebie w końcu zgniecie, to Ciebie w końcu dopadnie i Ty będziesz zawładnięty tym złem. To nie to tak, jakby oni sobie myśleli, że oni ich zaprzędą i oni będą dla nich pracować. Pamiętacie na początku? Że oni nie wypędzili ich, bo oni mieli tanią siłę roboczą z nich. Myśleli, że oni będą dla nich zarabiać, że oni skorzystają z nich. No nie. Oni troszkę popracowali dla nich, ale bardzo szybko wyszli z tej pańszczyzny i zbuntowali się przeciwko nim. Dlatego, że oni w swym nieposłuszeństwie nie mogli spodziewać się Bożego błogosławieństwa. Nie mogli spodziewać się bliskości Boga. Nie mogli spodziewać się mocy Boga w swoim życiu ale Bóg ich wydał w ich ręce jeśli my nie odrzucimy grzechu, jeśli nie będziemy się z dala od Niego trzymać to wiedzmy, wiedzmy to na pewno że w końcu to On nami zawładnie i to w końcu my staniemy się Jego niewolnikami i On nas będzie gnębił i niszczył i miaszczył kiedy byliśmy w świecie kiedy nie znaliśmy Boga mogliśmy Korzystać z tego świata i mogliśmy w pewien sposób cieszyć się grzechem, i nie byliśmy świadomi, świadomi naszego związania. Po prostu byliśmy ślepi. Wydawało nam się, że tak wszyscy żyją i tak też my żyjemy, i chcieliśmy jak najwięcej z tego wszystkiego, co ten świat do zaoferowania, skorzystać. Ale dzisiaj, kiedy doświadczyliśmy Boga, dzisiaj, kiedy nasze życie zostało przemienione, kiedy na nowo wracamy do tego błota, z którego zostaliśmy umyci, do tych wymioci, to teraz to już tak nie smakuje jak kiedyś. Taki człowiek, który już doświadczył łaski Bożej i wraca do tego świata i daje się zwieść temu światu, jest w, takim, jest w takiej duchowej rozterce ciągle. On nie potrafi już tak się cieszyć światem jak kiedyś. Oczywiście już też nie potrafi cieszyć się Bogiem. I to jest jeden z takich najtragiczniejszych sytuacji, miejsca, w którym człowiek się może znaleźć. I z Hebrajczyków mówi, że dla takiego człowieka jest już tylko oczekiwanie sądu i gniewu Bożego. I Słowo Boże mówi, lepiej byłoby, lepiej byłoby nie poznać prawdy niż poznawszy prawdę niż doświadczywszy łaski Bożej, doświadczywszy dobroci Bożej, wrócić z powrotem do tego. Mówisz, taki człowiek, który coś takiego czyni, na nowo krzyżuje syna Bożego i depta krew przymierza, którą został odkupiony. I, i, i, I apostol pyta, pomyślcie, jakiejś kary jest winien taki człowiek? Jakiegoś sądu taki człowiek się może spodziewać? Straszna to rzecz wpaść ręce Boga żywego, który odda każdemu według jego uczynków, który rozprawi się z każdym z nas. Nie według, wiecie, jakiejś fasady, pobożności, nie według tego, co my przed ludźmi graliśmy, nie według tego, co może o nas inni powiedzą na naszym pogrzebie, że byliśmy tacy dobrzy i, i tam jakieś kwieciste słowa, ale dokładnie patrząc w nasze serca i dokładnie widząc, co tam się rozgrywało, co tam się działo, jak nasze życie w świetle tego wyglądało Oto Bóg już wcześniej swojemu ludowi Zapowiedział Kiedy mówi Odwrócicie się ode mnie To wiedzcie, że ja zwrócę moje oblicze Przeciwko wam I będziecie pobici Przez waszych nieprzyjaciół Panować będą nad wami Wasi przeciwnicy Nie będziecie mogli ostać się Wobec waszych wrogów Zginiecie wśród narodów i pochłonie was ziemia waszych wrogów. Bóg to już zapowiedział daleko, daleko wcześniej, zanim oni jeszcze weślą do Kananu. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale możecie przeczytać te słowa. Kiedy Bóg ustanawiał dla nich prawo i mówił, jak mają żyć. Bóg już wtedy wiedział, co z nimi będzie. I ostrzegał ich, i zapowiadał im. Ci, czytamy wierszu ósmym i uciskali synów izraelskich Od owego roku Przez osiemnaście lat Osiemnaście lat Wszystkich synów izraelskich Za Jordanem Zwróćcie uwagę, tutaj co jest napisane W ziemi Amorejczyków. Przecież to była ziemia, która należała Do Gada, do Rubena i do połowy plemienia Manasesa. Ale w tej sytuacji Bóg mówi, to jest ziemia amoryjczyków. To już do was nie należy. To już do was nie należy dłużej. O tak, Bóg dał im tę ziemię i wypędził te narody, które czyniły tam zło. Ale Bóg im zapowiedział, że jeśli wy będziecie czynić to zło, to wiedzcie, że tak samo, jak wypędziłem te narody, tak samo was wypędzę z tej ziemi. I zwróćcie uwagę, że tutaj czytamy, że jest to ziemia amoryjczyków. Tych, którzy wcześniej tą ziemię posiadali. Zobaczcie, jak Bóg na to patrzy. Oto Bóg im dał tą ziemię. Oto Bóg ich ubłogosławił tym, ale w takiej sytuacji, kiedy oni nie są dobrymi gospodarzami tej ziemi, kiedy oni w tej ziemi nie czynią tego, co Bóg dla nich zamierzył, bo mówi, ta ziemia już nie jest wasza. I wiecie, że Kanaan nie jest obrazem nieba, ale jest obrazem pełni życia chrześcijańskiego. W Kanaanie byli olbrzymi, których oni musieli pokonać i których mieli przepędzić. W Kanaanie oni byli wciąż otoczeni przeciwnikami, których musieli ciągle, przed którymi musieli ciągle się bronić. I Kanaan był miejscem, w którym Bóg mówi, będę Cię błogosławił, będziesz błogosławiony i będziesz błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I to jest obraz pełni naszego chrześcijańskiego życia. Miejsca, w którego Bóg chce nas prowadzić w Jezusie Chrystusie. Miejsca, w którym nas będzie błogosławił tym, czego myśmy sami nie zapracowali, na co nie, żeśmy, na co nie zasługujemy, ale co z łaski otrzymujemy z Niego. Ale teraz Bóg oczekuje, że co? Że my nie weźmiemy tego błogosławieństwa i nie będziemy żyli tak, jak nam się podoba, ale że będziemy wiernymi szafarzami rozlicznej łaski Bożej, którą otrzymaliśmy od Niego. Że to wszystko, co od Niego otrzymujemy, to wszystko, czym nas błogosławi, my będziemy to używać dla Jego chwały. My będziemy tym gospodarować i będziemy tak żyć, aby to wszystko Jemu służyło, Jemu się podobało, Jego wywyższało. Jeśli nie, to wierzę, że jesteśmy zagrożeni tym, co ich spotkało. Że możemy mieszkać, wiecie, chodzić do zboru, możemy mieć imię, i nam się może dać, że wszystko jest w porządku Że nadal jesteśmy w kananie A Bóg mówi nie To już nie należy do Ciebie To już nie jest Twoje Już nie masz do tego dostępu Już nie korzystasz z tego I to człowiek wie Człowiek, który odpadł od Boga To wie, że już nie ma tej radości, którą kiedyś miał Już wie, że nie ma tego pokoju, który kiedyś miał Nie ma tej, tej, tej, tej obfitości Bożej która, która wiedział wiedział, że jest w Bogu I była w Jego życiu ale gdzieś to wszystko zatracone. Gdzieś to wszystko tylko pozostaje teorią. Nie ma realności doświadczenia tego. I oni mogli siebie okłamywać i mówić sobie nadal jesteśmy w Kanaanie, nadal jesteśmy tutaj. My tutaj się utrzymamy i tego, ale nie. W Bożych oczach byli przegrani. I te narody Bóg posłał, aby im to pokazać. Aby im tego dojść, które ich, jak czytamy tutaj, gnębiły i dręczyły. Nadto przeprawili się amunici przez Jordan, aby wojować z Judą i z Benjaminem, oraz z domem Efraima. I znowu, jak popatrzycie na mapę, to tutaj jest mowa o południowych plemionach i o północnym Efraimie, który był największym, który był symbolem właściwie całego północnego królestwa. Już nie tylko tamta ziemia na wschód od Jordanu, ale cały Izrael znalazł się pod okupacją. Nie wiem, jak długo ta okupacja trwała w całej ziemi, czy to 18 lat odnosi się do tego czasu tylko tam na wschodzie, czy do całej ziemi. Trudno jest z tego z, tego, z tych wierszy to wywnioskować. W każdym bądź razie 18 lat potrzebowali tego cierpienia, tego zmagania, tego doświadczenia, tego bycia opuszczonymi przez Boga, żeby w końcu wierszu 10 zawołać do Boga i powiedzieć, skrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Zobaczcie, tyle czasu. Tyle czasu. Ile czasu człowiek potrzebuje, wiecie, żeby zawołać do Boga, że skrzeszł. Niektórzy czekają w nieskończoność. Zwlekają i zwlekają i zwlekają, zwlekają, żeby się upamiętać i pokutować. Nie wiadomo na co czekają. Osiemnaście lat w końcu przychodzą do Boga, już takim to wszystko już tak mieli tego dosyć, że przychodzą i mówią, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, iż opuściliśmy swego Boga, a służyliśmy Baalu. Wiecie, jakbym nie wiedział, co jest dalej napisane, to myślałbym, że faktycznie oni się nawrócili w tym miejscu. Myślałbym, że oni faktycznie tutaj pokutowali. Myślałbym, że no to już przyszedł czas ich nawrócenia. Ale tak nie było. Wiecie, że można wypowiadać dobre słowa i to nic nie znaczy, i to nic nie zmienia? Wiecie, że można pomodlić się najlepszą modlitwą grzesznika i nie być zbawionym? Można wypowiedzieć wszystkie właściwe słowa i nadal nie ma żadnej przemiany w życiu człowieka. Podliście się z takimi ludźmi? Widzieliście takich ludzi w kościele? Którzy płakali łzy pokuty? Którzy wypowiadali słowa pokuty? Ale pokuty nie było. Ja widziałem w swoim niestety życiu już takie rzeczy. Nieraz widziałem takich ludzi. Widzicie, oni wypowiedzieli dobre słowa. Słowa, które powinni byli wypowiedzieć. Ale jestem pewien, że ich serca na tym nie stało z powodu tego, co jest dalej napisane. I wiem, że oni nie byli jedyni tacy znowu. Pamiętacie Faraona, króla Egiptu? Który mówi, zgrzeszyłem ja i mój lud. Pamiętacie Faraona? I co? I dalej to samo robił. Trochę mu przeszło, łzy wyschły i Faraon dalej zaciął się w swoim sercu. Pamiętacie Saula, który ścigał Dawida? I Dawid go parę razy skonfrontował z jego nieprawością. I mówi, co ty robisz? Gdzie król za taką pchłą jak ja ściga? I Saul płacze i mówi, to widzę, to mój synu. Zgrzeszyłem. To ja jestem nieprawy. I wydaje się, Saul pokutuje. Nie. W następnym wierszu, w następnych rozdziałach czytamy, dalej go ściga. Dalej robi to samo. Pamiętacie Judasza? który poszedł do faryzeuszów i rzucił srebrniki na podłogę i powiedział, wydałem krew niewinną. Widzicie, oni wszyscy przeżywali żal. Oni wszyscy przeżywali smutek. Oni wszyscy przeżywali coś prawdziwie w swoich sercach, ale to nie była pokuta. To nie była pokuta. I to musimy zasadniczo odróżnić bracia i siostry. To, że ktoś płacze, to, że ktoś mówi właściwe słowa, to, że jest jakieś chwilowe poruszenie To, że jest jakieś Chwilowe doświadczenie To wcale jeszcze nie oznacza Że prawdziwie nastąpiła pokuta Że prawdziwie serce zwróciło się do Boga I że Bóg może teraz Przemienić to serce, przemienić to życie I zainwestować to życie w swoje bogactwo Jakże często Jesteśmy zwiedzeni Ludzkimi słowami Ludzkimi łzami Jakąś zewnętrzną formą Bóg patrzy daleko, głębiej ponad to. Nas można oszukać takimi rzeczami. My nie jesteśmy w stanie wejrzeć w serce, chyba że Bóg nam to objawi. Ale Bóg patrzy poza Bóg patrzy poza te rzeczy, Bóg patrzy poza te słowa. Bóg patrzy daleko, daleko, głębiej. Zobaczcie, co Bóg do nich mówi. Jeśli oni by się upamiętali, czy Bóg do nich takie słowa by wypowiedział? Bóg do nich mówi i rzekł Pan, nie wiem jak, czy to jakiś prorok był, czy to kapłan powiedział do nich. Nie wiemy, w jaki sposób to się odbywało. W taki czy inny sposób. Bóg do nich powiedział. I rzekł do nich tak. Czy nie jest tak, że ilekroć gnębili was... Liczcie teraz ze mną. Liczcie. Egipcjanie, Amorejczycy, Amonici, Filistyni, Sydończycy, Amalekici i Maonici. Siedem. Znowu jest siedem. Nie jest to przypadkiem, że tam było siedem i tu jest siedem. Bóg mówi, zobaczcie, ktokolwiek was gnębił, ktokolwiek was najeżdżał, ktokolwiek, jakiekolwiek zło się działo z wami, to co? Ja was ratowałem. Choćby cały świat był przeciwko wam, jeśli ja jestem z wami, nie musicie się niczego bać. Bóg mówi, ratowałem was, kiedy ci wszyscy najeżdżali was, mówi, wołaliście do mnie, a ja wybawiałem was z ich ręki. A jednak wy, mówi, mnie Opuściliście i służyliście innym Bogom. Dlatego nie będę, nie będę was już nadal wybawiał. Nie będę. wrażacie sobie, kiedy Bóg mówi coś takiego do swojego ludu, do swojego kościoła, w starym przymierzu, mówi, już więcej was nie będę ratował. Już więcej nie będę waszym zbawicielem. Ale co? Mówi Idźcie Wołajcie do bogów, których sobie obraliście Niech was oni wybawią W czasie waszego Ucisku Proszę bardzo Chciałeś mieć w tym przyjemność? Chciałeś mieć w tamtym zadowolenie? Myślałeś, że te rzeczy ci tu dadzą? A teraz one ci tego nie dają? A teraz cierpisz z powodu tego i ty myślisz, że ja mam cię ratować Po raz kolejny? Dlaczego do, do mnie z tym przychodzisz? Proszę bardzo, idź do tych bożków. Nie oni Cię teraz ratują. Nie oni Ci teraz ratują. Ci koleżcy Ci pomogą, co wcześniej do nich leciałeś, żeby z nimi pić. Teraz idź do swoich obrzydliwości, się, w których się nużałeś. Niech to Ci pomoże w Twojej chorobie, w Twoim cierpieniu, w Twoich zmaganiach, w Twoich kłopotach finansowych. Proszę bardzo, ruszaj do tego grzechu, w którym chciałeś się nużać. Niech, niech teraz to Ci pomoże. Myślałeś, że tam to, to uczyniłeś swoim bożkiem, temu służyłeś, temu się oddawałeś. Dlaczego teraz ja mam Cię ratować? Wiecie, Bóg patrzył przez te ich słowa i widział, że tam nie ma żadnej pokuty. Ale oni po prostu chcieli ratunku. Byli, było już im tak źle. Widzieli, że już sobie nie poradzą. Już cały kraj był pod okupacją. Widzieli, że teraz już czeka ich zagłada i bali się, co będzie dalej. Teraz, Co teraz się z nami stanie? I po prostu chcieli ratunku. Po prostu chcieli wyzwolenia. I dlatego przyszli z tymi pięknymi słowami. I mówili, że Boże, zgrzeszyliśmy, opuściliśmy Cię. Wszystko pięknie powiedzieli. A Bóg na to patrzy i mówi, nie. Nie. Nie oczekujcie, że Was uratuję. Nie spodziewajcie się. Już więcej Was nie będę ratował. Już do mnie nie należycie. Już nie jestem za Was odpowiedzialny. Pomyśl sobie, bracie i siostro, gdybyś się znalazł w takim położeniu. Że Ty przychodzisz do Boga i mówisz, Panie, ratuj mnie. A On mówi, nie zamierzam Cię ratować. Proszę bardzo, ruszaj tam, gdzie byłeś. No, szukać sobie gdzieś indziej ratunku, ale nie u mnie. Ja już Cię nie będę ratował. Ja już nie będę Twoim Zbawicielem. Czy myślicie, że Bóg tak może do nas powiedzieć? Ludzie powołują się na ten wiersz, który mówi, że Bóg nie może samego siebie zaprzeć i że On pozostaje wierny, kiedy my nie jesteśmy wierni. I wiecie, jak ludzie to tłumaczą? Niektórzy. Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że nawet kiedy my nie jesteśmy wierni, to On nadal jest wierny i On nadal nas zbawi. Nadal kiedy, nawet my, kiedy nie jesteśmy wierni, to On pozostaje wierny, bo samego siebie nie może się zaprzeć. Więc co? To znaczy, że my możemy być niewierni tego, ale jakśmy już uwierzyli w Pana Jezusa i już tego mam bilet do nieba, to On zawsze będzie nam wierny. A tam nie o tym jest mowa. Tam jest mowa o tym, że On będzie wierny, ale nie nam, ale On sobie będzie wierny. On będzie wierny swojemu Słowu. On będzie wierny temu wszystkiemu, co powiedział. Czyli kiedy my jesteśmy niewierni, to on pozostanie wierny swoim obietnicom, żeby nas karcić, żeby nas smagać. I jeśli się nie upamiętamy, to tak jak powiedział do jednego z kościoła: Wyplujecie z moich ust. Wyplujecie po prostu. Ten, który powiedział: Nie porzucę cię i nie opuszczę cię. To jest ten sam Bóg, który mówi do swojego odpadłego kościoła letniego wypluje cię z moich ust. I my czasami opacznie traktujemy te dobre Boże obietnice ku własnej zgubie. O no tak, Bóg jest wierny. Ale Bóg zawsze swoje dobre obietnice i swoją wierność obwarowywuje, jakimiś warunkami. I Bóg zawsze mówi tak. Będę Cię błogosławił, jeśli, jeśli, jeśli. I to tyle razy widzieliśmy. I to nie znaczy, że przy każdej jednej obietnicy stoi jeśli. Ale Bóg to jeśli powtarza nam tyle razy, że powinniśmy wiedzieć, że Jego dobre obietnice są obwarowane warunkami. Jak również Jego groźby. I następne wiersze pokazują nam, że i ta groźba, chociaż tu nie ma warunku, była warunkowa. Heh. Widzicie, kiedy Bóg mówi do grzesznika, na pewno zginiesz, to nie oznacza, że już dla niego nie ma żadnej szansy, że on już nie ma dla niego ratunku. Kiedy Bóg powiedział do jednego króla, na pewno umrzesz, u porządku uporządkuj swój dom. To no wiecie, że ten, ten człowiek nie umarł. I przeżył. Chociaż kiedy prorok do niego przyszedł, nie powiedział mu, jeśli zrobisz to i tamto, to będziesz jeszcze żył. Tam nie było żadnego warunku. A jednak warunek był. I ten król wiedział o tym. Chociaż nawet prorok mu nie powiedział warunku. To on wiedział w swoim sercu, że kiedy Bóg coś mówi, kiedy Bóg grozi, albo kiedy Bóg coś obiecuje, zawsze jest warunek. I my to musimy wiedzieć, drodzy bracia, siostry. Że wszystkie jego dobre obietnice są warunkowymi obietnicami. I wszystkie jego groźby są warunkowe. I tutaj również, chociaż Bóg do nich powiedział już was nie, nie będę słuchał, już was nie będę zbawiał, to w następnym rozdziale przeczytamy, że posyła im w i ich zbawia. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, co oni później zrobili. I rzekli synowie Izraelscy do Pana, powtarzają to, co powtórzyli, ale już inaczej. Zgrzeszyliśmy uczyń z nami to, co się dobrym wydaje. Tylko wyrwi nas dzisiaj. I następny wiersz mówi mi, że to było coś więcej, niż tylko słowa. To było coś daleko więcej, niż tylko słowa. Wiersz następny mówi nam usunęli więc. Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu. To nie były tylko słowa, ale tutaj poszły za tymi słowami czynny to jest zawsze różnica. I Bóg nie da, się, wiecie, nie da sobie oczu zamydlić naszymi pięknymi słowami. Bóg nie da sobie zamydlić oczu naszymi jakimiś, wiecie, łzami i jakimiś takimi rzeczami zewnętrznymi. On zawsze patrzy poza te rzeczy w serce i czeka, jaki będzie owoc tego. Co nasze czyny powiedzą poza naszymi słowami? Jak nasze życie teraz dowiedzie prawdziwości lub fałszu naszych słów? I tutaj jest zasadnicza kwestia tego fragmentu. Mamy tutaj w tym fragmencie przedstawione dwa rodzaje pokuty. Jedna pokuta, która tak naprawdę wcale nie jest pokutą, tylko jest żalem, jest tylko smutkiem. I drugą pokutę, która jest prawdziwą pokutą. I różnica jest prosta. Trzeba wielkiej tutaj teologii studiować. Wystarczy dokładnie poczytać ten fragment kilka razy i widać różnicę. Że w jednym przypadku oni po prostu widzą swoje położenie. Ja. Widzą, co do, co do tego doprowadziło. Są świadomi ja. sytuacji, w której się znajdują. I wiedzą, że ratunek jest tylko w Bogu. Ja. Ale nic więcej. To tak jak ci marynarze na, na, na statkach, którzy wiecie, w czasie sztormu wołają do Pana Boga i są tacy nawróceni. A jak przyjeżdżają do portu, już wychodzą na ląd to dalej w swoje lubiaste życie. W barach i nie chcą użyć jakiegoś nieprzyzwoitego słowa. To takie nawrócenie jak trwoga to do Boga w nieszczęściu, w strachu wołają do Boga Boże ratuj, ratuj, ratuj i nic więcej a mamy tutaj sytuację kiedy oni się uświadomili sobie, kiedy Bóg powiedział nie kiedy ja wam nie pomogę, kiedy ja was odrzucę uświadomili sobie, że jak tutaj coś się poważnie nie zmieni to faktycznie koniec z nim. to już są straceni i wtedy oni widzimy zreformowali swoje życie odrzucili te bóstwa, zostawili je i zaczęli na nowo służyć Bogu. Mimo, że ta groźba nad nimi siała, zwróćcie uwagę. I wtedy, kiedy to się stało, to co czytamy? Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela. Zniecierpliwił się. Dosłownie jest powiedziane, dusza użaliła się charówką Izraela. Tak, tutaj jest napisane. Dusza ura, użaliła się charówką Izraela. Oni byli jak te woły, które od rana do nocy harują pod ciężarem tych, tych ludów. Zniewoleni, jak niewolnicy za jakąś marną miskę zupy żeby tylko przeżyć, żeby ich tylko przy życiu trzymać. Oni ich tam gnębili, ich, wyciskali z nich wszystko, co mogli. I oni tam harowali dla nich. Ale kiedy taką postawę przyjęli, to czytamy, że dusza, Boża dusza użaliłaś nad nimi. Zobaczcie, ten sam Bóg, który kilka wierszy wcześniej mówi, już koniec z Wami, już tego, kiedy zobaczył prawdziwą pokutę, kiedy zobaczył prawdziwą zmianę, kiedy zobaczył czyny, które poszły za ich słowami, Bóg się nad nimi Użalił i już nie mógł dłużej znosić tego. I jak zobaczymy, jak Bóg pozwoli za tydzień, współdziwił im wybawiciela i w cudowny sposób ich wyzwolił i wybawił. Cała ta historia, cała ta część Bożego Słowa pokazuje nam to, że Bóg kocha swój lud. Ale Bóg często jest surowy wobec swojego ludu. I Bóg nie jest Bogiem, z którym możemy grać w jakieś gry. Bóg nie jest Bogiem, który sobie pozwala na to, żebyśmy innego traktowali, wiecie, lekko. Jeśli my sobie rozluźnimy nasze relacje z Bogiem, jeśli my będziemy do Niego lekko podchodzić, to wiedzmy, że będziemy zbierać gorzkie tego konsekwencje jeśli się nie upamiętamy, w czas zginiemy. Zginiemy. Natomiast ten, ten, ten, ta, ta część Bożego Słowa mówi nam, że dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj, jeśli słyszysz Jego głos i Bóg do ciebie mówi, że twoje relacje z Nim są rozluźnione, że gdzieś bogowie tego świata mają na ciebie za duży wpływ, że, że zamiast widzieć ich tylko i od razu na nich patrzeć i z daleka ich omijać, gdzieś w swoim sercu widzisz, że one cię ciągną. To Bóg mówi upamiętaj się i prawdziwie się upamiętaj. Nie tak, że tylko coś powiesz. Nie tylko, że dzisiaj mi tutaj powiesz, że przepraszam cię za to, że to czy to, Tylko przestań to robić. Odrzuć to. Zaniechaj tego. Nie chodź za tym. To musi twoje życie tego dowiedzieć, żeby to była prawdziwa pokuta. Jeśli tylko powiesz słowa, jeśli tylko się wzruszysz na chwilę, jeśli tylko coś pod nosem wyszeptasz Jemu, to On to przejrzy i widzi w Twoje serce i będzie patrzył, jak Ty co jutro z tym zrobisz. Czy jutro będziesz oglądał te same gazety, czy jutro będziesz odwiedzał te same strony, czy jutro będziesz słuchał tej samej muzyki, czy jutro będziesz zadawał się z tymi samymi ludźmi, czy jutro zrobisz też tamto... To zweryfikuje Twoje słowa, Twoją pokutę. I Boga nie oszukasz. I nie zmienisz Jego działania tylko jakimiś słowami, jakimiś chwilowymi emocjami. Boga nie oszukamy tym. Żadne z tych rzeczy Go nie oszukają. Bóg nie jest głupi, żeby dać się nam oszukać. Nie jest człowiekiem, na którym możemy zrobić wrażenie i myśleć sobie, o tak, tutaj faktycznie coś się wydarzyło. Bóg to wszystko przejrzy. Wiedz, że jeśli chcemy żyć w, tej, w tym Kanaanie, błogosławieni przez Pana, to całe nasze życie będzie walką. Gdyż ci lici, nawet jeśli ich przepędzimy, to oni nadal będą się chcieli wędrzeć na naszej ziemi. Oni nadal nas będą nęcić swoimi Czarami i swoimi obietnicami i swoimi boszkami nadal nam się z daleka będzie wydawało, że oh, coś w tym jest. Tam może faktycznie coś, coś jeszcze bym sobie ulepszył swoje życie, ubogacił tym. Oni będą to ciągle robić. I tak długo jak jesteśmy tutaj na ziemi, jak długo jesteśmy w ciele, to czytamy, że jesteśmy powołani do walki. Walki. I nie spodziewajmy się, że będziemy mieli tutaj czas pokoju. Nie. Jesteśmy czytani, wzywani do tego, żeby toczyć bój. Nieustanny bój z mocami ciemności, z władzami tego świata, z duchami upadłymi, przewrotnymi. Nieustannie. I nie spodziewajmy się, że nas odstąpią, że nas zostawią w spokoju. Nie. Jeśli chcemy żyć pobożnie w Chrystusie, będziemy prześladowani, będziemy atakowani. Będziemy w boju. I na to się nastawmy. I bądźmy czujni, bądźmy trzeźwi, znaczajmy dobry bój wiary. Aby nikt z nas nie poszedł za tym przykładem nieposłuszeństwa. Aby nikt z nas nie uwikłał się w rzeczy tego świata. Aby nikt z nas nie odpadł od żywego Boga. abyśmy się nie stali chrześcijanami, którzy mają formę pobożności, a nie mają treści, nie mają mocy. Powstanie proszę do modlitwy. Panie, Panie, dziękujemy za te słowa, które wiemy wypływają z Twojej miłości do nas. Ty kochasz nas i nie chcesz, abyśmy zginęli, nie chcesz, abyśmy uwikłali się w brudy tego świata, abyśmy uwikłali się w zasadzki diabelskie stali się niewolnikami grzechu i stali się bezużyteczni dla Ciebie i stali się obrazą i kamieniem zgorszenia dla ludzi tego świata, którzy patrzą na nas i my, którzy mienimy się wierzącymi, nie różnimy się od nich. Kochany Panie, dziękujemy, że kochasz nas i Twoje karcenie zawsze ma na celu uzdrowienie. Twoje napomnienia i Twoje słowa najbardziej nawet twarde wypływają z Twojego serca miłości wobec nas. Weź Ty wiesz, jakim, jaką straszną konsekwencją jest nieposłuszeństwo i jak tragiczne. Jest owoc posłuszeństwa grzechowi. I dlatego też, Panie, w Twym Słowie znajdujemy tak twarde słowa. I te groźby, i te napomnienia, i te ostrzeżenia. Abyśmy sobie je wzięli do serca i nie igrali z ogniem. I nie lekceważyli Ciebie. I nie mieli takiej luźnej postawy wobec Ciebie. Ale traktowali Cię poważnie i z drżeniem i z bojaźnią podchodzili do Twojego słowa i nie pozwolili sobie na jakąś połowiczność na jakąś płyciznę na jakąś letniość na jakiś pozór ale szukali tego co jest prawdziwe szukali tego co faktycznie ma Twoją aprobatę i co spotka się z Twoim błogosławieństwem i z tym pokojem i z tą radością i z tym szczęściem jakiego nie ma ten świat i nie jest w stanie nam dać Oto ty, panie, powiedziałeś do swoich uczniów, pokój mój zostawiam wam. Pokój mój wam daje, nie tak jak świat daje. To jest zupełnie inny pokój, to jest zupełnie inna radość, to jest zupełnie inne szczęście, jakiego nie ma w tym świecie, w żadnych świątyniach tego świata. Jedynie u Ciebie, panie, jest życie prawdziwe, jedynie u Ciebie jest życie obfite. Choćby w ubóstwie, choćby w chorobie, choćby w doświadczeniach, ale u Ciebie jest pełnia życia niezależna od okoliczności niezależna od tego wszystkiego co, co jest wokół nas u Ciebie Panie spełnia i dajbyśmy tego szukali dajbyśmy za tym tęsknili daj byśmy zawsze pilnowali się aby to mieć w naszym życiu i nic innego, żadnej namiastki żadnej podróby ale prawdziwe to co Ty masz dla nas Panie to bogactwo, które Ty masz dla swojego ludu prosimy, dopomóż Panu naszej słabości, w naszej skłonności, by być oszukiwanymi i zwodzonymi. Dopomóż nam, Panie, niechaj to słowo strzeże nas. zapieczętuje w naszych sercach i pomóż nam rozprawiać się z szatanem, kiedy przyjdzie ze swoimi kłamstwami do nas. Dopomóż nam staczać dobry bój wiary przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas w zwycięstwie. Amen.